Zapraszamy do wysłuchania materiału z Centrum Prasowego LEMON. Grunt to fundament. Dzień dobry Państwu, Alina Baniecka, Fundacja Fundament. W dzisiejszej audycji gościmy nauczyciela technik relaksacyjnych Maćka Żbika. Porozmawiajmy Maćku dzisiaj o tym, jak ludzie reagują na stres. Witam Państwa. Otóż na stres reagujemy zależnie od wielu czynników wewnętrznych, zewnętrznych. Mówiliśmy już o tym, że można na różne sposoby dzielić sposoby reagowania na stres i klasyfikować osoby pod tym względem. Myślę, że ten podstawowy podział, który stosujemy w celach praktycznych na osoby, które odreagowują stres gwałtownie, te, które tłumią w sobie czynniki stresogenne, czy też odpowiedź na nie, jak również te, które odreagowują stres w nocy, jest wystarczającym kryterium do celów praktycznych, do dobrania ćwiczeń, które pozwalają na odreagowanie stresu. A mogłbyś nam coś przybliżyć z ten temat? Bo na przykład, załóżmy, że jestem osobą, która gwałtownie reaguje na stres, tak? Podnosi mi się poziom adrenaliny i tak dalej. Co ty zaleciłbyś, żebym wykonywała w takich sytuacjach? Dla takich osób proponowany jest zestaw ćwiczeń, które pozwalają na przeniesienie uwagi, koncentracji energii w obszarze, który pozwala na wyciszenie tak emocji, jak i wszystkich reakcji fizjologicznych. Wiemy, że osoby gwałtowne zwane czasem cholerykami. Mają czas połowy oddechu na to, żeby opanować reakcję i nie odkrzyknąć słuchawkę telefonu, tego co słusznie należy się rozmówce oczywiście, ale z przyczyn zawodowych nie może być ujawnione. Czyli co mam zrobić? Mam połowę oddechu, to wiem. Za mało jest tu czasu, żeby całe ćwiczenie opisać, ale z całą pewnością próba zaciągnięcia oddechu przez stopy. Wiem, że brzmi absurdalnie, ale polecam wszystkim próbę. Powoduje, że natychmiast odrywamy się od czynnika, który stres wywołuje. A jaki sposób zaciągam powietrze przed stopy? Nie trzeba tego wiedzieć. Oczywiście nie da się tego również zrobić. Można natomiast ulec wrażeniu, że taką czynność wykonujemy. Trzeba wypróbować. To jest doświadczenie i nie sposób opisać jego przebiegu poza samą techniką. Dobrze. A powiedz mi, jak mają radzić sobie ze stresem osoby, które kumulują taki stres, tak? Jest spora grupa, szczególnie młodzieży, która nie za bardzo wie, jak sobie poradzić w takiej sytuacji? Takich osób oczywiście jest wiele i nie dotyczy ten problem jedynie osób młodych. Sposób wychowania w naszej kulturze w wielu przypadkach uniemożliwia odreagowywanie stresu, to znaczy jest to uznawane za niezgodne z etykietą. Tak wychowywane dziecko i później dorosła osoba gromadzi w sobie wszystkie napięcia, które mogłyby być rozładowane w ciągu dnia. Staje się to nawykiem i w takim stanie próbujemy zasnąć i przespać noc. Zasnąć jest trudno, przespać noc z pełnym snem jeszcze trudniej. To co byś poradził? Znowu jest to dosyć trudna technika, której nie sposób opisać w innych sposób jak prowadząc warsztat. Rzeczywiście jest szereg technik, które pozwalają na stopniowe rozładowywanie napięć w całym ciele, chociaż samo ćwiczenie dotyczy języka czy krtani. Istotne jest znowu przeniesienie uwagi i przesunięcie energii do obszaru, który stresuje jestem zagrożony na co dzień, nie jest. Moim gościem był Maciej Żbik, nauczyciel technik relaksacyjnych Fundacji Fundament, a do usłyszenia mówi Alina Baniecka. Audycja powstaje przy współpracy Fundacji Fundament.